Rozdział 18. Jak dojść do stacji metra? Wskazywanie drogi. Słuchaj nagrania i powtarzaj zdania. Tak możesz zapytać o drogę. Entschuldigen Sie, ich suche... Przepraszam, szukam... Entschuldigung, wo ist die nächste bank? Przepraszam, gdzie jest najbliższy bank? Könnten Sie mir den Weg zur U-Bahn-Station zeigen? Czy mógłby mi pan wskazać drogę do stacji metra? Wie weit ist es von hier aus bis zur Post? Jak daleko jest stąd do poczty? A tak, wskażesz drogę. Gehen Sie geradeaus bis zu diesem Bürohaus. Proszę iść prosto aż do tego biurowca. Gehen Sie geradeaus bis Sie eine große Schule sehen. Die U-Bahn-Station ist daneben. Proszę iść prosto aż zobaczy pani dużą szkołę. Stacja metra jest tuż obok. Geh geradeaus über die bis zur Kreuzung. Iść prosto przez most do skrzyżowania.